Ja pierdolę, jest tutaj abicji Jak to kurwa, łapki w górę wszyscy! Jak to za przeproszeniem kurczę pasuje Zostawcie nam do posłania widzisz, no Tu wiecie jak bez tego stałbym się monodramem Chyba przez to wciąż nie rozumiem Czemu woda nie jest droższa niż diament Potrzebuję Cię ja. Bez tego stałbym się hologramem Choć przenika mnie radość i czytam tak słabo z jej oczu To wiem co jest tam pisane Moja droga, droga do celu Czuję się jak przedawkował wielu. Nie jestem tak wysoko już że Chyba zaczyna mi brakować lenu Za euforię i wszystko Czego mi brak, moja miłość ma Tylko dwie kalorie Ja tik tak, kręci mnie to za Bawi mnie to samo co ją Rusza mnie to samo co ją I płacą za szkło, ja amor amor Jan Grenouille Wiem czym ta branża pachnie Mnie nie zamkniesz w populizm, truizm, zbraw. To moja prawda o kłamstwie Nie będę rozdrabniał się Nie bawmy się w tak taktyloskopie, Choćbyś miała moc jak Ferrarz Ciroc To moja dłoni tak dotknie, dotknie Blizny nie bolą, życie to uroborost Tu początek jest końcem, się tam nastrojom I zanim się otknę, przynosi zlewać ziemią w jeden kształt zaroty mi no za mnie bezwiedni wszel chcę to zatrzymać i nie chcę nawet nie wiem jak mała Trokiem cię mierzę, gdy coś przeglądasz na komputerze Chcę się poczuć jak w rollercoasterze żółty czary jak w poterze. Kręć się jak kuda w adapterze Bawić i wrzucam na wieże Tańcz nade mną kiedy leżę Czekam i czekam masz się rozgwieżesz Zrokiem cię mierzę, gdy coś przeglądasz na komputerze Chcę się poczuć jak troller kosterze Żółty czar jak Karim poterze Kręć się jak uda w adapterze Bawić i wrzucam na wieże Tańcz nade mną kiedy leżę Czekam i czekam aż się so rozgubierzę Znacie słowa? Tak. To jest właśnie ten moment, w którym trochę żałuję, że się ze Szczarkiem w jednym pomieszczeniu. Tak, ja nigdy nie żałuję, że się z Maćkiem w. W czym? No? W tym samym. Że jedziemy na tym samym wózku. Na tym samym YouTube wózku. Dokładnie, jedziemy na tym samym wózku. Wyświetlenia się zgadzają, zapłacili nam strasznie dużo hajsu, więc nagrywamy. Dobrze. Eee, przelew w euro już idzie, a ja chciałbym nadmienić, że to była euforia, a teraz jest znana i lubiana. Tak? Miasto. Które miasto? Waktoja? Nie, dalej. Jeruzalem, a! Tak, Kiding, kobik, Wactoja, Wactoja czy Waktoja? Waktoja. Wactoja. A, Wac to ja! A, kobik, a, Kiding i Jeruzalem! Jeruzalem piosenka tak się nazywa. To jest bardzo lubiane miasto. Tak. Aż. Zero sporów. Dwa państwa się o nie biją, jest tak lubiane. Mm. No, e, tam w ogóle nie ma żadnych scysi pomiędzy jedną a drugą stroną. Wszyscy się lubią. E, nadmienię, że e, jak byłem właśnie w Izraelu, to chciałem jechać do właśnie Jerozolimy. A sprawdzali ci ten tam? Czy masz ten? Czy e, mamy... Ten cypelek taki, taki... Tak, ale... Ale to nie na lotnisku, tylko w jakimś barze jakiś typ mi sprawdzał Dokładnie, mówi, tak że... samo ustami sprawdzał Tak, mówił, że to jest jakaś na wyrywki ochrona celna A później już nie pamiętam, bo były strasznie pijany. No, to dokładnie tak Chciałem to... pojechać do Jerozolimy, ale okazało się, jak przeczytałem rano Wiadomości lokalne, że ostrzelali samochód pod nią, więc Wolałem jednak oszczędzić sobie mo morza Ostrzelają youtuberów Może tego, które tam jest, bo jestem słaby z gobiejaki. A wiecie, wiecie, youtuberzy są w Jerozolimie? YouTuberzy. <laughs> YouTube. You the you that you